Witam was już w dziesiątym jubileuszowym odcinku podcastu Świat Gier Java. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się grą pod tytułem Odpicuj Furkę. Odpicuj Furkę kolejna z serii y, gier produkowanych przez Wapster.pl Tak już w ostatnim odcinku, przed ostatnim odcinku była moja rybka też od Wapster.pl Tym razem jest Odpicuj Furkę. A więc gra polega na tym, że kupujemy na początku jedne auto swoje, tyle na ile nas stać, wirtualnie oczywiście. Kupujemy auto i musimy sobie je odpicować, czyli musimy sobie udoskonalić, musimy na przykład y, po, odpowiednio je polakierować, dodać różne części, nowe silniki dodawać, skrzynię biegów, spoilery, y, Felgi na przykład można zmieniać i wykonujemy zadania poszczególne. Z, jako zadania mogą być różne rzeczy, na przykład aby w tej chwili zmienić na nowszy model felg lub zmienić nich bo się pojawił nowy, bo gofowałeś sobie. Brać udział w wyścigach legalnych i nielegalnych. Yy, trzeba także od czasu do czasu... Yy, Iść na kurs, yy, albo właśnie iść pracować do nowej prasy. Ponieważ jako tako trzeba pracować, żeby mieć pieniądze na odpisowanie furki. Żeby na przykład poznać jakąś kobietę, na razie iść do rewizji na jakąś zabawę. Zabawę, potencjaństwo i tak dalej. Szczerze, szczerze mówiąc nie wiem po co ta kobieta nam ma, ale ja tak sobie wymyślić, że to trzeba. Kolejną opcją jest to, że można, właściwie trzeba jako pierwsze zadanie, jeden z pierwszych zadań trzeba ubezpieczyć i zarejestrować, i zalegalizować, zarejestrować nasze, nasz samochód I, i można także omijać te zadania sposobem takim, że trzeba wysłać SMS-a o jakiś tam, właściwie się sam wysyła ten SMS przez aplikację, tylko, że moim zdaniem to jest trochę bez sensu, lepiej poczekać, bo za to można zapłacić nawet sporo pieniędzy, a to się nawet nie opłaca. Bo można poczekać za darmo, wytrzymać, a nie płacić. Jeśli chodzi o... Jeśli mamy rozmawiać o grafice, również to grafika jest średnia, ponad przeciętna, myślę 7 na 10, ponieważ Yy, grafika taka tak, kolorystycznie i wszystkie efekty są ładne, tylko na przykład yy, jak jest czarne tło i samochód jest na czarnym tle, to widać jego obrys, obrys biały, obrys takich pasów nie wygląda zbyt ładnie, ale yy, no, tej jakości gry jest naprawdę bardzo fajna. Jeśli i chodzi o grywalność, grywalność w grze jest bardzo duża, ponieważ powiem Wam, że gdy zacząłem grać w szkole, pokazałem jednemu koledze, drugi kolega pokazał trzeciemu i tak dalej i na raz wszyscy chcieli grać, bo mi się to strasznie spodobało. Jednemu dałem, drugi zaraz też bym wyrywał telefon z ręki i w ogóle jest to bardzo duża grywalność, bardzo się podoba szczególnie może chłop chłopom, chłopcom, no, mężczyznom bardziej, bo raczej kobiety nie lubią samochodowych. Więc... Bardzo polecam grę Jest ona ciekawa naprawdę I zapraszam do kolejnego odcinka Podcastu Świat Gierawa. Myślę przy następnej okazji Gdy będzie jakaś fajna gra do pisania Z chęcią ją zresenzuję Dla was, dla podcastu A więc zapraszam do kolejnego odcinka I pozdrawiam, cześć